Ewangelia Łukasza, rozdział 17. I rzekł do uczniów Nie można, aby zgorszenia przyjść nie miały, ale biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by mu było, aby młyński kamień zawieszony był na szyi jego i wrzucony był w morze, niżby jednego z tych małych zgorszyć miał. Miejcie się na pieczy, a jeśli by zgrzeszył przeciwko Tobie, brat Twój, strofuj go. A jeśli by się upamiętał, odpuść mu. A choćby kroć na dzień zgrzeszył przeciwko Tobie i siedemkroć przez dzień się do Ciebie nawrócił, mówiąc, żal mi tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie Panu, przymnóż nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, a rzeklibyście temu drzewu leśnej figi, wyrwi się z korzenia, a wsadź się w morzu, usłuchałoby was. I któż z was jest, co by miał sługę orzącego albo paszącego, który gdyby się wrócił, zaraz by mu rzekł, pójdź, a usiądź za stół? I owszem, i zali mu nie rzecze, nagotuj, co bym wieczerzał, a przepasawszy się służ mi, a się najem i napiję, a potem i ty jedz i pij. I dziękuję słudze onemu, iż uczynił to, co mu było rozkazano, nie zda mi się. Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie Słudzy nieużyteczni jesteśmy, bo cośmy byli powinni uczynić, uczyniliśmy. I stało się, gdy szedł do Jeruzalemu, że szedł pośrodkiem Samarii i Galilei. A gdy wchodził do niektórego miasteczka, zabierzało mu dziesięć mężów trędowatych, którzy stanęli z daleka, a ci podniósłszy głos swój rzekli, Jezusie nauczycielu, zmił się nad nami, które on ujrzawszy rzekł im, szedłszy okażcie się kapłanom i stało się, gdy szli, że oczyszczeni są. Ale jeden z nich ujrzawszy, że jest uzdrowiony wrócił się wielkim głosem chwaląc Boga i padł na oblicze swoje u nóg jego dziękując mu. A ten był Samarytanin. A Jezus odpowiadając, rzekł, Zasz nie dziesięć jest oczyszczonych, a dziewięć kędy? Nie znaleźli się, aby się wrócili i dali chwałę Bogu, jedno ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła. A będąc pytany od faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Nie przyjdzieć Królestwo Boże z postrzeżeniem, ani rzeką, oto tu, albo oto tam jest, albowiem oto Królestwo Boże wewnątrz was jest. I rzekł do uczniów, przyjdą dni, że będziecie żądać, abyście widzieli jeden dzień ze Syna Człowieczego, ale nie oglądacie. I rzeką wam, oto tu, albo oto tam jest, ale nie chodźcie, ani się za nimi udawajcie. Albo jem jako błyskawica, błyskając się od jednej strony, która jest pod niebem, aż do drugiej, która jest pod niebem świeci, tak będzie i Syn Człowieczy w dzień swój ale pierwej musi wiele ucierpieć i być odrzuconym od narodu tego. A jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia i przyszedł potop, a wytracił wszystkie. Także też jako się działo za dni lotowych, Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Ale dnia tego, gdy wyszedł lot z Sodomy, spadł jako deszcz ogień z siarką z nieba i wytracił wszystkie. Tak ci też będzie w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. Onegoż dnia był liby kto na dachu, a naczynia jego w domu i niech nie wstępuje, aby je pobrał. A kto na roli, niech się także nie wraca do tego, co jest poza. Pamiętajcie na żonę lotową. Kto bykolwiek chciał zachować duszę swoją, straci ją. A kto by jąkolwiek stracił, ożywi ją. Powiadam wam, onej nocy będą dwaj na jednym łóżku. Jeden wzięty będzie a drugi zostawiony. Dwie będą mleć z sobą, jedna wzięta będzie, a druga zostawiona. Dwaj będą na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Odpowiadając, rzekli mu, Gdzież, panie? A on im rzekł, Gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły.